Siemacie ludzie, mówię dla was Michał i dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o swoich wrażeniach związanym z 83 rozdaniem Oscarów, który wydarzył się dosłownie parę godzin temu, może paręnaście, jak to woli. Po kolei królował, tak w cudzysłowie powiem, film Jak Zostać Królem z kolejnym Ferfem w roli głównej. Wygrał w kategoriach Najlepszy Film Roku najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz oryginalny i najlepszy aktor, czyli Colin Firth. Jestem to zasadny, bo spodziewałem się, że wygra w tych kategoriach, może oprócz najlepszego aktora, że wygra e Social Network Davida Finchera, który wcześniej z królować w innych rodzajach nagród, ale widać, wszystko się zmieniło, dopóki producenci i Brytyjczycy nie nagrodzili, jak, jak zostać królem licznymi nagrodami. Więc nie wiem, widać, Amerykanie bardzo chcieli nagrodzić coś brytyjskiego, czego dawno nie zrobili. Chociaż teraz się zastanowić, nie wiem, czy Slamdok, Million Rezolucji, jest brytyjskim filmem. Może jest, ale nawet jeśli to na pewno jest y, duża przerwa między tym filmem a np. Rydwanami Ognia, który wiem, że na 100% jest brytyjski. Wczoraj mam nadzieję. E jeśli zajrzycie na jakąkolwiek stronę filmową, to zauważycie, że ludzie najbardziej bulwersują się faktem, że taka incepcja nie została nagrodzona. Ja tym w ogóle nie jestem zaskoczony, bo wiedziałem, że tak będzie, bo jednak krytycy no chyba jeszcze mają jakiś problem z Nolanem. Ja osobiście gdybym należę do Akademii, bym prędzej nagrodził scenariusz niż film, ale to tylko ja. Jeśli chodzi o kategorie aktorskie, to nie było niespodzianek w ogóle. Najlepszy aktor Colin Firth za Jak Zostać Królem, najlepsza aktorka Natalie Portman za Czarnego Łabędzia, absolutnie zasłużona, aktor drugopanowy Christian Bale za Fighter, też świetna rola, i aktorka drugopanowa Melly Leo za Film Fighter. Jakoś tego nie zauważyłem, ale podobno w czasie gali powiedziała słowo fuck, kiedy przemawiała, i to co jakoś nie wiem, może tego nie zauważyłem przez fakt, że oglądałem przez stronę streamu gdzie niestety obraz się ciął, ale jakoś się nie, wiem, nie przejmowałem tym aż za bardzo przynajmniej było tylko irytujące ale na szczęście działa wtedy, kiedy wymawiali nazwiska wygranej, więc było ok, ale nie wiem pozostałe kategorie dokument wygrał film Inside Job tu też zaskoczenie, bo myślałem, że wygra wyjście przez kres z pamiątkami, ale chyba akademia naprawdę nie wiedziała, co zrobić w sytuacji, czy, y, jeśli Banksy, czy reżyser filmu, się nie pojawi, bo jak wiemy, jest synem artystą, graficiarzem, który ma przerąbane w Ameryce Wielkiej Brytanii, bo tam nie wolno malować. Więc postanowili wy wybrać kogoś innego. Także tutaj niespodzianka. Ogólnie. Ilekroć zaznaczałem swoje typy, to muszę powiedzieć, że moja, moja zgodność typów z tym, co wygrało, jest dosłownie 50%. Dobrze zaznaczyłem 12 kategorii, a 12 spudowałem niestety. I co jest ciekawe, bo przegrałem zazwyczaj w kategoriach technicznych, jak zdjęcia, kostiumy, montaż akurat dobrze zaznaczyłem, muzyka, charakteryzacja... chyba coś jeszcze było... i scenografia. Myślałem, że skoro jak zostać królem ma tyle nominacji, to myślę, że o, zostanie tylko za aktora i powiedzmy jakieś tam kostiumy. Ale nie! Za kostiumy i scenografię wygrał film Alicja w Krajnie Czarów. Też zaskakujące. No ale czemu nie? E, najlepsze zdjęcia. Przepraszam. Najlepsze zdjęcia. Wally Pfister -in za Incepcję. To też zaskoczenie, bo myślałem, znaczy osobiście z tych pięciu nominowanych filmów, czyli mamy tak, Czarny Łabędź, Incepcja, Jak zostać Królem, Social Network i True Prawdziwe Męstwo. Myślałem, że wygra, jak zostać Królem, bo osobiście z tych pięciu najbardziej wizualnie ten film mi się podobał. To wcale nie oznacza, że inne filmy nie były duże wizualnie. Plus naprawdę zdenerwo zdenerwował mnie fakt, że akademia nie doceniła filmu Pogrzebany, który jest jak dla mnie najlepszym wizualnie filmem. Zeszłego roku, ale zazwyczaj Akademia nigdy nie docenia filmów, które ja uważam za niesamowite wizualnie, z pewnymi wyjątkami, więc tak jest i tym razem. A wygrała Incepcja. Myślałem, że się zdenerwuje, bo zazwyczaj i zawsze tak się bałem, że tylko nie ten Wally Pister za jakiś film Nolana, bo mnie jakoś nigdy nie powaliła strona wizualna filmów Nolana. A jak wygrał za incepcję, pomyślałem, no fajnie, pierwsza oskoła dla incepcji, może będzie więcej i jakoś mi nie przeszkadzał ten fakt. Co mamy dalej? Charakteryzacja. Wygrał film Wilkołak, To jest dla mnie zaskakujące, bo z tego co widziałem, to film raczej, no... Trudno mówić o charakteryzacji, bo z tego co widziałem, przynajmniej po zwiastunach, bo filmu niestety nie, nie widziałem. Na to, że tam prędzej no uwaga zasługują efekty specjalne, które pokazują metamorfozę głównego bohatera Wilkołaka, więc nie wiem, gdzie tutaj charakteryzacja się pojawia, ale no cóż. Najlepsza muzyka i tu jest moment, gdzie myślałem, że rozwalę monitor ze wściekłości. <śmiech> Przepraszam. Wygrał film The Social Network. Yy, muzyka z filmu wygrała. Wykonała... Yy autorstwa Trenta Reznora z Nine Inch Nails i Atticus'a Rosa i tu się zdenerwowałem, bo naprawdę miałem nadzieję, chociaż myślałem, że pewnie ma aż, ta, aż tak dużych szans, nie ma ale tak naprawdę liczyłem, że wygra muzyka z Incepcji, bo jest po prostu no, jeden z najlepszych soundtracków samego Zimera i no to jest soundtrack, który jest chyba jednym z najczęściej słuchanych soundtracków na Last FM z tego co widziałem no, i jest przynajmniej zapada w pamięć. A jak, jak pytałem kogoś, nie wiem, czy kojarzę muzykę z Social Network, mówią, że nie. Bo to jest taka muzyka tła właściwie. Tak jak w zeszłym roku był Heartlocker, Locker, więc naprawdę. Ech, naprawdę mnie to wkurzyło i mam focha na akademię za to, że ciągle ma problem z tym Hansem Zimmerem. Ja nie wiem, eee, co mamy dalej. Film zagraniczny tutaj nie skomentuję, ale dobrze trafiłem, że wygrał film In a Better World. Niestety nic nie wiedziałem, więc nic nie mogę da dalej podać. Eee, montaż dźwięku, dźwięk, efekty specjalne wygrała Incepcja, zasłużenie, no bo co innego. Tym wszyscy, którzy wchodzili na ten, na na Mównicę, na mówice, mównicę przepraszam, mówili, że no jest nie by tu jak gdyby nie wielka wizja Nolana. Czyli naprawdę chcieli pokazać, ha, jesteście głupi, że nie nominowaliście go za reżyserię. Głupie ciołki, tu, tu, tu, tu, tu. co mamy? Co się przypominałem? Film animowany to Story 3, Tu chyba nie ma niespodzianek. Dla mnie to osobiście trzeci najlepszy film roku. Myślę, że naprawdę zasłużył. Za reżyserię, jak wcześniej wspomniano, wygrał Tom Hooper. Za, jak zostać królem, to była chyba największa niespodzianka całej Gali bo wszyscy obstawiali Davida Finchera za Social Network pewnie będzie jedyny, który to powie, ale cieszę się że nie wygrał David Fincher, bo nie chciał, nie chciałem, żeby powtórzyła się sytuacja jak z infiltracją, kiedy wygrał w końcu Martin Scorsese za jeden ze swoich naprawdę słabszych filmów a jednocześnie szkoda, że nie został doceniony taki Darren Ronowski za Czarnego Łabędzia bo naprawdę jest świetnie wyreżyserowany a jak zostać królem jest tylko po prostu dobrym filmem nic poza tym. Ech, tu, tu, tu, tu. Najlepszy film, no jak, jak zostać królem, tu wiele ludzi jak wcześniej mówiłem się wkurzało. Ech, obstawiałem social network, ale no, widać jakoś Amerykanie chyba nie chcieli, żeby ten film wygrał. Jeśli chodzi o samą galę, ludzie mówili, że była nudna, ja nie uważam, że była nudna. Myślę, że gala w zeszłym roku była znacznie nudniejsza i powolniejsza. Były dlatego, że przedstawiali krótkie klipy z każdego filmu z 10, z 10 nominowanych, co strasznie przedłużało wszystko. Eee, nie obyło się bez dłużyzn w tym rodzaju Oscarów, ale i tak myślę, że była lepiej zrealizowana niż w zeszłym roku. Jeśli chodzi o dwójkę prowadzących, James Franco and Hathaway, to jakoś nie powalili mi na kolana. Byli czasem zabawni, ale nie wiem, jakoś tak nie... To nie to samo, co Billy Chris'a, który też się pojawił na gali i wystarczy, że postał chyba 3 minuty na scenie i widownia śmiała się bardziej niż czegokolwiek, co powiedział duet Franco Hathaway. Ja, co prawda, główną uwagę nie, nie, nie, tego, nie przykuwam do prowadzących, bo to że ich funkcja jest taka, że pojawiały się na początku, mówię o parę dowcipu, a potem i jakoś się ja powiedzą, powiedzą jeden dowcip i powiedzą, co, co tam jest dalej więc jakoś tak <śmiech> nie jest to dla mnie ważne ale byli raczej ok czy coś poza tym się no sama gala też nie była jakoś tak, nie wiem ani zabawna, ani pomysłowa ani jakoś, nie wiem nie było tego momentu, który powiedział, wow, to było super to, co zrobili było takie, jak jest zawsze takie, no jak najbardziej na poważnie oczywiście o mniej licząc prowadzących zabawny był Kirk Douglas, który prezentował kategorię najlepsza aktorka drugopanowa chociaż on specjalnie trochę przedłużał czas mówiąc różne takie dowcipy i, i po prostu był, był, był, był zabawny, chociaż niektórzy mogą powiedzieć, że trochę bo, aż, aż, aż boi oglądając takiego starego człowieka, który wydaje się że nie ma pojęcia co robi na stanie, ale dla mnie był zabawny, dlatego byli Crystal i Fajną przemowę miał scenarzysta jak zostać królem. Taką zabawną i taką yy, no jak to powiedzieć. Jakoś tak najbardziej zapadło mi w pamięć. Yy, du, du, dużo dowcipów mówił i, i parę mądrych słów. Yy, to właściwie tyle co mam do powiedzenia. Ogólnie yy, to rozdanie nie zrobiło na mnie wrażenia. Myślę, mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie ciekawiej i będą ciekawsze filmy, bo w tym roku no, chociaż są lepsze filmy niż w jeszcze w poprzednim roku, czyli w 2009, to jednak no, mogło być więcej tych niespodzianek, a tak to jakoś tak... No, największa szkoda yy, Czarnego Łabędzia, który został nagrodzony tylko za aktorkę pierwszopanową Incepcji, że nie została nagrodzona za muzykę. Yy, w ogóle największy przegranym jeśli chodzi o ten, ten rok, jest film prawdziwy ms który zebrał 10 nominacji, a nie wygrał nic. Niestety nie widziałem jeszcze filmu do tej pory, e, więc nie mogę skomentować, jak wielka to jest strata, ale no na pewno bracia Koench trochę się zasmucieli tym faktem. Także to by było na tyle. Mówi dla Was Michał, zapraszam do słuchania podcastów Beskitu i moich recenzji i innych rzeczy, które tutaj wrzucamy, i życzymy jego dnia albo wieczoru.